บุ๊กทูสารทรการทำความรู้จักป้อนนาวัตป้อนนาวสวัสดีค่ะชีสชีสสวัสดีค่ะ Dzień dobry. Dzień dobry. c y j e o Co słychać. Jak leci? Co słychać. Jak leci? Czy pan, z d o c z e s r o c e d o c z d o z e s d r o y z e s r o y c z e r o y c d o c z d o z s t d w z s t o w z e s t r o w y z e r o y c z e r o y c d o c z d o z e s d r o z e s r o z e r o y Pochodzą Państwo z Europy? Kun ma z Ameryka, czyli? Pochodzi pan, pani z Ameryki. z Ameryki? Pochodzą Państwo z Ameryki? Pochodzi pan, pani z Ameryki? Pochodzą Państwo z Ameryki? Kun ma z Azji, czyli? Pochodzi pan, pani z Azji? Pochodzą Państwo z Azji? Pochodzi pan pani z Azji? Pochodzą Państwo z Azji? Kun pak yu rong ram aray ka? W którym hotelu pan pani mieszka? W którym hotelu Państwo mieszkają? W którym hotelu pan pani mieszka? W którym hotelu Państwo mieszkają? คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ Jak długo pan pani już tu jest Jak długo państwo już tu są Jak długo pan pani już tu jest Jak długo państwo już tu są คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะ Jak długo pan pani tu zostanie Jak długo państwo tu zostaną? Jak długo pan pani tu zostanie? Jak długo państwo tu zostaną? Podoba się panu pani tutaj? Podoba się państwu tutaj? Podoba się panu pani tutaj? Podoba się państwu tutaj? คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะ jest pan pani tutaj na urlopie? są państwo tutaj na urlopie? jest pan pani tutaj na urlopie? są państwo tutaj na urlopie? มาเย م ดิสันบ้างนะคะ proszę mnie odwiedzić proszę mnie odwiedzić นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะทูย์เอสมุยอเดรสทูย์เอสมุยอเดเราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะ zobaczymy się jutro zobaczymy się jutro ขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดิฉันไม่ว่าง przykro mi มัมอินเน่พลา przykro mi Mam inne plany. Lagonka. Cześć. Cześć. Lagonka. Do widzenia. Do widzenia. Łał, popgęt, naka. Na razie. Na razie.